Wzloty i upadki. Interpretujemy energię przez pryzmat naszych uczuć. Czy kiedykolwiek zdarzyło ci się przyjść na spotkanie, gdzie wszyscy tańczyli i śmiali się? Czy czułeś kiedyś potrzebę przyłączenia się do grupy śmiejących się ludzi? Śmiech wypełnia każdą część twojej istoty. Kiedy się pojawia, czujesz, jak twoje serce nabrzmiewa i zapominasz o wszelkich zmartwieniach i troskach. Czujesz się pełen życia. To jest właśnie wysoka wibracja. Kiedy jednak jesteś w niebezpieczeństwie, czujesz, jak uginają ci się ramiona, a głowa wędruje w dół, aby ochronić twoje cenne serce. W takich chwilach pragniesz jedynie zwinąć się w kłębek. To jest niska wibracja. Aby rozpoznać wysoką wibrację, należy uprzednio doświadczyć niskiej. Nie oznacza to oczywiście że musimy koniecznie nieustannie w niej tkwić. Jak zatem wzlecieć? Na jakim jesteś poziomie? Życie przynosi nam najróżniejsze sytuacje, a natura obiera swój własny kurs. Pomimo to do nas należy wybór, jak się czujemy i jaki rodzaj energii wytwarzamy. Każda nasza myśl oraz każdy nasz wybór określa naszą wibrację. Uwielbiam jego świętobliwość Dalajlamę. Uważam. Że jest super, równy z niego gość. Podczas jednej z wizyt w Edynburgu poszedłem z moją znajomą Dianą na spotkanie z Dalaj Lamą. Byłem oszołomiony jego osobą. Nieustannie podróżuje po całym świecie i corocznie dzieli się swoimi naukami z setkami, tysiącami i milionami ludzi. Mimo to potrafi zachować swój potężny uśmiech i energię, którą mogę jedynie nazwać złotą. Pamiętam czas, kiedy myślałem, jak cudownie byłoby tak jasno świecić. Zastanawiałem się nad tym chwilę, zanim olśniło mnie, że Dalai Lama poświęcił całe swoje życie na codzienny trening duchowy i jedynym sposobem na dorównanie jego światłości było wymyślenie i trzymanie się mojego własnego systemu.